dobra, ty barki minia, sorry, ale ja tu nie będę puszczał jakichś kościelnych kurwa pierdół, bo mam je to. Dobry wieczór, cześć, pastać.